przypomnimy sobie, co to są nasze medytacje. Nasze medytacje są w zasadzie oparte na jednym kluczu, chociaż niektóre są prostsze, inne są bardziej skomplikowane. W tych wszystkich medytacjach posługujemy się pewnymi formami bóstw medytacyjnych. Takie jak na przykład Chenrezig, Dorze Sempa. Trzeba wiedzieć, że nie są to bogowie, którzy gdzieś mieszkają. Formy Dorze Sempa, forma Chenrezig, którą sobie wyobrażamy, ona nie ma jakiejś materialnej natury albo jakiejś substancjonalnej natury. Zawsze o tych formach myślimy, że są uczynione jakby ze światła. Powstałe z natury naszego umysłu, wyobrażone. A więc nie ma w środku tej formy niczego takiego, takiego substancjonalnego. One są tak jak obrazy świetlne, tylko zewnętrzna powłoka. Więc nie są w żadnym razie materialne ani substancjonalne. To jest jedno, co trzeba wiedzieć. Jeżeli więc wyobrażamy dobrze sępę nad głową, to myślimy, że to jest taka właśnie forma. Tylko widzi się tą powłokę, taka świetlista, pusta w środku forma. Ona nie ma żadnej substancjonalnej, materialnej natury. To jest jedno. Drugie, co powinniśmy wiedzieć, że każda z tych form, taka jak chenrezig, Doze Sempa i nawet groźne formy, taka jak Mahakala, to one przedstawiają pewne energie. Pewne energie. I my medytując na formę, wywołujemy pewną energię. Na przykład Mahakala to jest to forma, która przedstawia pewną konkretną energię. Więc poza tymi formami istnieją pewne konkretne energie. Kosmiczne, one są kosmiczne i one jednocześnie mogą się w nas obudzić jako nasze energie. I wtedy jest to ta sama energia. Przez nas będzie pracować i kosmicznie ona pracuje. Dlatego, że my mamy zdolność, potencjalną zdolność, obudzić w sobie, mówiąc ogólnie, 100 takich energii. I znowu na odwrót, jeżeli te energie przyjmą odpowiednią formę, to jest 100 takich form. Mówi się często, że w naszym ciele mieszka 100 buddów. Więc będziemy pamiętać, że poza formami są pewne konkretne energie. A więc formy są symboliczne. I nasze medytacje są tak ułożone, żeby właśnie wywołać tę energię poprzez symbol i poprzez daną medytację. O czym w dalszym ciągu my tu sobie powiemy. Na co chciałem zwrócić uwagę, co właśnie zauważyłem... Teraz przy tej medytacji każda medytacja dostarczyć nam może pewne światło i pewne widzenie. Nie jest to tak, że przyzwyczajimy się do medytacji i możemy potem spać medytując. Każda medytacja rozwija w nas pewną wiedzę, pewne, pewne, pewne widzenie rzeczy. I wtedy ona nam się rozwija w wielkie, grube księgi. Ta krótka medytacja na przykład, gdybyśmy ją teraz zaczęli objaśniać, to możemy pisać grubą książkę. A więc to, że medytacje są cienkie, to nie znaczy, że nie ma w nich nieograniczonych treści. Dobrze jest wiedzieć także, że medytacje są ułożone językiem symbolicznym, tantrycznym, a więc Trzeba dobrze medytować. Jeżeli na przykład już na początku jest powiedziane tak. Czujemy powietrze na czubku nosa, jak wchodzi i wychodzi. To jest to, żebyśmy uspokojili nasz umysł. Rozluźnili nasze ciało. I wtedy, kiedy medytujemy, to zwracamy uwagę tylko na jedną rzecz. To jest na medytację. Bo w tym czasie w naszym duchu, w naszym umyśle mogą powstawać różne inne myśli i uczucia. Mogą powstawać. Dlaczego nie? Owszem, pozwalamy im powstawać. Pozwalamy im zanikać. Tylko jedno im nie pozwalamy. Nie zwracamy na nie uwagi. To tak jakbyśmy siedzieli w oceanie, w środku oceanu, Krążą tam różne ryby i rekiny naokoło, a my jesteśmy skoncentrowani tylko na jedną rybę. To znaczy się tylko na jedną myśl, a na inne myśli, na inne ryby nie zwracamy uwagi. Po prostu więc siedząc w medytacji mamy oparcie na medytacji. To możemy zrobić. Nie prowadzimy wojny z żadnymi myślami, które się pokazują. Gdybyśmy my nie mieli tej foremnej medytacji, to wtedy siedząc, różne myśli by w nas powstawały, różne myśli by w nas zanikały. Nie bylibyśmy w stanie siedzieć i praktykować, gdybyśmy nie mieli formy, na którą my się skoncentrujemy. Ktoś powie tak, ja już siedzę bezforemnie i nic w moim umyśle nie powstaje. To nieprawda. Umysł nie jest ani na chwilę bezczynny, jeżeli takie zjawisko zaistnieje, to znaczy się, że powstała tam jakaś apatia, apatia, ale ona jest tak samo ważna, jakby 100 tysięcy myśli powstawało. Bo gdybyśmy naprawdę weszli w stan, gdzie myśli nie powstają i nie zanikają, to oczywiście gdyby ktoś w to wszedł, to musiałby dostać wizję wizję, automatycznie by dostał wizję, jeżeli nie ma wizji, to znaczy się nie osiągnął on jeszcze tego stanu, musiałby przejść poprzez stan wizyjny i dopiero później ewentualnie mógłby powiedzieć, aby jeszcze stan wizyjny przeszedł, jak to się mówi zenie, jakby dostał widzenie makio i makio by mu dopiero znikło, mógłby ewentualnie powiedzieć, że siedzi w takim absolutnym stanie własnego umysłu, ale Wcale nie jest powiedziane, że ktoś doświadcza makio, prawda? Nie. To w takim razie jeszcze te myśli powstają. A więc my medytując, jesteśmy, uczymy się koncentracji wyłącznie na przedmiocie medytacyjnym. Więc jeżeli medytujemy na dorze sempa, to zwracamy uwagę tylko na dorze sempa. No bo w księgach, naszych księgach jest nawet takie zdanie w jednym miejscu, że pojawić się mogą w naszym umyśle w czasie medytacji różne myśli i uczucia. Na przykład może nas bardzo niepokoić sąsiadka, która obok siedzi. Dlaczego nie? I my zamiast medytować na dorze sempa, to bez przerwy nam sąsiadka przeszkadza. No, no więc, moi drodzy, więc wtedy, wtedy koncentrujemy się tylko na dorze sempa, a na sąsiadkę mamy czas się koncentrować na przykład przy stole albo przy jakiejś innej okazji. No, no, tak, no. No więc. Więc, żebyśmy wiedzieli, że tylko na dorze Sępa się koncentrujemy, albo na czenresnic, albo na karmapie, no jakąkolwiek w tej chwili robimy medytację. Teraz mówi tu tak. Kiedy rozważyliśmy te cztery podstawowe aspekty nauki, chcemy przyjąć schronienie u dorze Sępa. Jego siła oczyści nas doskonale i oddali zasłonę, która ukrywa rzeczywistą, pełną radości i aktywnie współczującą naturę naszego ducha. To, że jego siła oczyści nas doskonale, to my w to wierzymy. Chociaż, prawdę mówiąc, mamy co do tego dużo wątpliwości. Zaraz o nich powiem. Ale chcę zwrócić uwagę, że oddali zasłonę która ukrywa rzeczywistą, rzeczywistą naturę naszego ducha. Więc tutaj jest mowa o dwóch prawdach. Jest jedna prawda relatywna, zwodnicza, iluzoryczna. I to jest prawda. Więc wchodzi do kategorii prawdy. I druga jest prawda absolutna, rzeczywista. I teraz my nie widzimy i nie doświadczamy prawdy absolutnej i rzeczywistej, dlatego że istnieje zasłona. Ta prawda absolutna jest zasłonięta i właśnie ta zasłona, tą zasłoną jest ta prawda iluzoryczna zwodnica, prawda, to znaczy się, y, o, mająca naturę sanksary Ponieważ również i nasz umysł należy do natury tej sanksarycznej, ten umysł, którym się posługujemy, również jest iluzoryczny i zwodniczy, dlatego nie jest w stanie nic innego poznawać, tylko tą pierwszą prawdę, tą zasłonę. Dokładna nauka na ten temat zawiera się u szantidewy w rozdziale dziewiątym. Więc jak ktoś faktycznie zechce w to się wgłębić, w tą mądrość, to musiałby właśnie ten rozdział studiować. I tutaj siła Dorze Sępy mówi, że ona oddali tą zasłonę. Tą zasłonę, która ukrywa tą prawdę rzeczywistą, pełną radości i aktywnie współczującą naturę naszego ducha. Więc nasza natura, naszego ducha jest pełna radości i aktywnie współczująca. Taka jest natura naszego ducha. Ale ta natura jest przesłonięta. Więc z powodu tej przesłony my odczuwamy siebie i innych jako bardzo nieczystych, jako bardzo takich zaciemniałych i dzięki temu odczuwaniu pracy jesteśmy i tak postępujemy od niemającego początku czasu. Dzięki temu również powstaje karma. Karma, ona też ma iluzoryczną naturę, zwodniczą, iluzoryczną, należy do tej pierwszej prawdy, jest też tą zasłoną, ale ona jest, ona również jest. Więc właśnie że Sempa to jest medytacja, która ma nas od tego uwolnić. Ona ma na celu tą zasłonę odsłonić, a wprowadzić nas w naszą rzeczywistą naturę naszego ducha, która z natury Szej jest jaka? Jest pełna radości, Aktywnie współczująca i absolutnie czysta. Więc jeżeli my taki cel zrealizujemy, to my oczywiście staniemy się innymi istotami i będziemy mieli zupełnie inny punkt widzenia rzeczy. Co zresztą łatwo sprawdzić. Hmm. Więc teraz jak ta medytacja wygląda? Najpierw medytujemy tak, że na naszych głowach i na głowach wszystkich żyjących istot. A więc nie możemy praktykować, że tylko na naszych głowach, a na głowach innych nie. Bo byśmy czynili różnicę, która nie jest prawdziwa. Wszystko co robimy, to robimy zawsze ze wszystkimi istotami. Oczywiście to w naszej medytacji to się dzieje. Wiemy, że w tym świecie to jest niemożliwe, prawda? Ale w naszym duchu, kiedy medytujemy, bo to jest medytacja, to jest rozmyślanie nad tym, że tak jest naprawdę. Aż to zobaczymy. Więc na naszych głowach i na głowach wszystkich żyjących istot powstaje teraz piękny, otwarty kwiat lotosu. Wewnątrz niego leży płaski krąg księżyca jako siedzenie. To są symboliczne medytacje. Tych symboliki trudno teraz objaśniać. To jest tak piękne, wspaniałe i rozległe. Ale jest pokazany obraz. Tak sobie medytujemy. Teraz tu w jedności spoczywa forma zjednoczonej, oczyszczonej mocy wszystkich buddów i botystaków i całego schronienia. Biały, doskonale czysty, dobrze sępa siedzi na naszych głowach i na głowach wszystkich istot. No i jest opisany tu, bardzo dokładnie opisany, że on się uśmiecha, on wszystko widzi, w prawej ręce trzyma Dorje przy sercu, w lewej na biodrze trzyma dzwonek zwrócony ku górze. To są jego dwie natury zjednoczone. Natura pustki, w której przebywa, którą dokładnie widzi i natura energii, jaka w tej pustce pracuje. To nie ma tu żadnego dualizmu. Dorze Sępa. Nie jest to coś dualnego. Jest to połączenie mądrości i współczucia, a więc z tego połączenia wynika sama radość. Chciałbym tylko, żebyśmy zwrócili na to uwagę, że kiedy my medytujemy na Doze Sempa, albo medytujemy na czyn ryzyka, który również jest zjednoczoną formą mądrości i radości, bo ma cztery ręce. Znaczy się dwie, ma ręce które energię żeńską, lotos i różaniec i dwie ma ręce, które trzymają klejnot ducha przy sercu. Więc to w takiej symbolice pokazane są obie natury zjednoczone. Więc ze zjednoczenia się tych dwóch natur powstaje radość i szczęśliwość. Więc kiedy my medytujemy na taką formę, to trzeba w medytacji odczuwać tą radość. Żebyśmy nie myśleli, że medytujemy, no i teraz trzeba przeczekać tą godzinę. Nie. My dobrze medytując i prawidłowo wyobrażając sobie, będziemy się cieszyć takiej medytacji. Cieszyć. Tak, jak się ten do, sępa w jednoczeniu cieszy, tam jest sama radość. Ten strumień czystego nektaru, który będzie nas napełniał, to będzie nas napełniał samą szczęśliwością i radością. No więc przy takiej medytacji nie można się nudzić, nie można spać, bo to się nie da. Tylko jak się medytacja skończy, to można sobie powiedzieć o nareszcie się skończy, co już się skończyła, prawda. Więc w miarę tego jak kto potrafi odczuwać, wyobrażać, od razu od samego początku trzeba mówić, że ten Dorje Sempa można go i trzeba byłoby go wizualizować, że on siedzi w wielkiej radości, że siedzi razem ze swoją partnerką, no bo takie są symbole, jakie my sobie możemy tą radość i szczęśliwość wyobrazić. Siedzi w zjednoczeniu, czyli nie ma dwójmi. To to stąd powstaje to jasne światło, które one te busta wszystkie świecą. Jasne światło. My to jasne światło zobaczymy oczywiście już po śmierci i to na, na, na moment mrugnięcia okiem. No ale to nam wtedy już nic nie położy. No więc kiedy medytujemy, to jest wspaniale, bo medytujemy na jasne światło i to światło, ono wszystko oczyszcza, w nim się wszystko rozpuszcza, na przykład w sercu Chenrezika jest takie światło, Jak Jak możemy praktykować, że wdychamy cudze choroby, wdychamy na przykład cudze chmury, nieszczęścia, klęski i one nam nie zaszkodzą, bo my sobie je wdychamy do serca, w sercu jest to jasne światło, a w tym jasnym świetle nie ma nic nieczystego, żadnych chorób, żadnych klęsk, nic, bo tam się wszystko to rozpuści, dlatego, że, że my ulegamy iluzji z powodu tej zasłony, to jest nauka, no ponieważ tej nauki nie mamy tak obcykanej, więc trudno o tym mówić, ale w tym jasnym świetle, w tej pustce, to wszystko się to rozpuszcza. i teraz, kiedy wydychamy, to z tej pustki same tylko promieniowanie w stosunku, prawda, do tych chorych, do tych opłakanych ludzi my możemy wysyłać. Więc tu jest to jasne światło, ono wszystko oczyszcza. Tak trzeba myśleć. No więc właśnie jest Dorze sępa, który w sposób szczególny jest jako siła oczyszczająca, czyli energia oczyszczająca przy pomocy radosnego światła, radości, szczęśliwości Dorze sępa. a my wiemy, że także wszystkich Buddów, którzy odczuwają, egzystencjonalnie doświadczają jedności jedności dharma kai najwyższego na tego absolutu tego co nie jest zasłoną no więc ten Dorze jest tak symbolicznie tu pokazany i właśnie szlachetne ciało uformowane ze światła posiada ozdoby a więc uformowany jest ze światła. To nie jest jakaś substancjonalna rzecz, bowiem rozumiemy przez Dorze Sempa również energię oczyszczającą wszystkich buddów. No i tak po prostu, jak mamy medytację, w ten sposób właśnie łączymy się z buddami i w ten sposób właśnie wywołujemy tą energię. Otóż tutaj to, co teraz zaczęliśmy robić, że na naszych głowach i na głowach wszystkich istot powstaje teraz piękny, otwarty kwiat lotosu, wewnątrz niego leży płaski krąg księżyca jako siedzenie i tu w jedności spoczywa forma zjednoczonej, oczyszczonej mocy wszystkich buddów. Więc to jest nasz własny obraz. To nie jest jeszcze, jak mówią z naszym językiem, prawdziwy Dżesemba. Nie wiem, czy pamiętacie medytację na amitabe, kiedy się siedzi, tak? Kiedy się siedzi na tym jeziorze i wtedy jest się w formie Chenrezika? W sercu Chenrezika siedzi mały amitaba, a przed nami większy amitaba. Ale prawdziwy Amitaba jest nad nami. Prawda? Jest? Czyli, że w naszych medytacjach jest takie zjawisko? że to, co najpierw sobie wyobrażamy, jest to budowanie medytacji. Budowanie. To jest nasze własne. To samo jest w Czernesiku. My najpierw budujemy na głowie nasz własny światek, nasz własny księżyc i naszego własnego Dorje Sempa. Tak, naszego własnego. On, on, je, on jest w tej chwili naszą aspiracją, naszym takim hasłem wywoławczym, o co tu chodzi, o jaką energię chodzi, prawda, o jakiego Buddę chodzi, bo jest ich bardzo dużo. Prawda? Czy to jest, czy to będzie, będzie Budda od współczucia i miłości, prawda, czy od tego samego, w zasadzie, ale w aspekcie oczyszczającym Dorje Sempa, to my musimy mieć hasło, bo jak, bo znowu czy, czy będzie jak ktoś medytował na Mahakale, prawda, to trzeba wiedzieć na co się medytuje. Więc najpierw stwarza się tą formę, a jeszcze są medytacje, gdzie najpierw stwarza się sylabę. sylabę. Więc jak się stworzy sylabę, która odpowiada danej, danej formie, danej boskości, to wiadomo o co chodzi. No. Więc czy to będzie sylaba, czy to też będzie forma, tak jak tutaj, jest ona jeszcze naszym obrazem, naszym tym, naszą tą aspiracją którą budujemy. To jest coś naszego. I w dalszym ciągu co się robi? Również do tego dobrze sępa my jeszcze składamy naszą modlitwę. Modlitwy to nie są takie jak jak to jest na przykład w chrześcijaństwie, żeby ktoś nie myślał. Tu są pewne różnice. To jest to, czego my sobie życzymy. To jest modlitwa. Że my sobie czegoś tam życzymy. No. Więc życzymy sobie być oczyszczonymi zgodnie z naszymi dotychczasowymi poglądami. Prawda, my, my mamy nasze poglądy i prawda, że my nie wiemy, że to wszystko jest iluzoryczne i ta karma i to wszystko, nie wiemy. My to jeszcze mamy tak za prawdę i dla nas jest to prawdą. prawdą tą właśnie prawdą y, taką iluzoryczną. No więc teraz znowu, jak już to wszystko żeśmy zbudowali, to tego dobrze Sępa, który jest naszym, naszym jeszcze obrazem, prawda? wypływa strumień białego światła. I wypełnia wszystkie światy i je oczyszcza. Widzicie, że białe światło ma właściwości oczyszczające. Tak, zgadza się? Ma właściwości oczyszczające? Ma. Więc w naszym duchu myślimy sobie tak że wszystkie światy są wypełnione tym białym światłem i ono tak wypromieniowało bardzo daleko. Najpierw powieszczenie, w którym się medytuje, potem świat, w którym się siedzi, a potem już wszystka reszta światów. I dzięki temu światłu stają się polem wielkiej szczęśliwości. Bo to światło jest symbolem rzeczywistości. I dalej, to światło płynie również jako ofiara do wszystkich buddów i botisaców we wszystkich światach Czyli to światło jest ofiarą, jest naszym darem. A więc jest ono naszym promieniowaniem. My zbudowali formę Dolgesempa, wiadomo o co chodzi. My mamy teraz tą aspirację i my tym światłem promieniujemy. To jeszcze my robimy. My, prawda? My to robimy. I teraz dzięki temu Coś się dzieje. Bo w końcu to światło, w naszym umyśle, ono dociera już do prawdziwych budów i botisatwów. Do prawdziwych. I oni odpowiadają, oni cieszą się z tej ofiary i odpowiadają, odpowiadają nam automatycznie. Tak, abyś rzucił piłkę na ścianę, tak, już piłkę masz w ręce z powrotem. Zauważcie to zjawisko we wszystkich medytacjach, że my coś dajemy, promieniujemy, i dzięki temu otrzymujemy, bo my możemy otrzymać tylko to, cośmy dali, my narzekamy, tego nie mamy tam, tego nie mamy, to nam brakuje, w ogóle ta nasza inkarnacja to same braki i niedole, no bo skąd się mają brać, myśmy w poprzednim życiu tych rzeczy nie dali nikomu, myśmy tego nie wypromieniowali w stosunku do innych istot, a naprawdę do nas będzie przychodziło tylko to, co my wpierw sami z siebie damy, to do nas będzie wracać. Takie jest prawo. Klejnot spełniający życzenia ma taką właściwość, że on promieniuje, wraca do niego. No ale teraz budowie, jest powiedziane w tej medytacji, przyjmują tą ofiarę, to światło i teraz oni do nas promieniują. I teraz proszę uważać. Budowie i botisatwowie cieszą się z ofiary, i teraz sami przyjmują formę dorze sępa. No jak to? Budowie się pozamieniali w dorze sępy i lecą teraz wielkie dorże sępy jak bura, maleńkie jak pyłki kurzu. Mówiłem na początku, że dorże sępa jest formą pewnej energii. Więc ci budowie pod wpływem naszego promieniowania, pod wpływem naszej modlitwy przyjmują tę formę Dodrze sępa. to znaczy się, oni promieniują tymi swoimi energiami, które te energie mają charakter Dodrze sępy. Te energie to nie są energie na przykład Chenezika czy innego Mahakali. W tym wypadku oni do nas promieniują energią oczyszczającą, tą prawdą oczyszczającą. I właśnie tu jest powiedziane, że przyjęli te formy. No bo w innych medytacjach nagle będziemy czytać, że inne formy jadą do nas, prawda? Inne, inne formy. Oni nagle przyjęli inne formy i one dołączą się z nami te wszystkie formy. No więc będziemy już teraz wiedzieć, że ich energia oczyszczająca płynie do nas i my medytujemy na to, że w różnych tych formach dorze sępa. Cały ten deszcz płynie. Deszcz dolże sępa wszelkich wielkości spływa teraz na dorze sępa na naszych głowach i wszyscy oni łączą się z nim. No myślę, że to jest zrozumiałe. Wiedząc o tym, ta medytacja będzie bardziej dla nas y, taka konkretna. Więc y, energie teraz wszystkich budu i botisatwów wracają do nas jako błogosławieństwo i łączą się z tą naszą energią. Z tym naszym dorzesem, cośmy zbudowali. No przecież, żeby zbudować takiego dobrze sępa na głowie, to my musimy użyć dużo energii naszej umysłowej i tak dalej, prawda? Dużo włożyć w to uczucia, bo my się tam przedtem tym modlili do tego dobrze sępa, to jest nasze uczucie i w ogóle wyrazić wcale nasze dążenie. Teraz budowie to odzwierciedlają i my już mamy nad głową prawdziwego dobrze sępa, Znaczy się takiego autentycznego dobrze sępa, prawdziwego, bo tam jest już nasza energia i energia wszystkich Buddów i to już jest żywe. Połączyli my, myśmy, połączyli naszą aspirację z aspiracją wszystkich buddów. To już jest właśnie żywy, taki prawdziwy Dorze Ta konkretna, prawdziwa energia oczyszczająca. No więc, którą oczywiście medytujemy w formie dodrze I teraz w tym sercu tego dodrze sercu to znaczy się w centrum wszystkich buddów i bodhisattwów, ich centrum, prawda? Tajemnica ostateczna. W centrum, w sercu, znaczy się dobrze, sępa na naszych głowach, powstaje na kręgu księżyca Biała Syraba Hung. Więc Biała Syraba Hung składa się z pięciu części. Każda z tych części przedstawia jednego z buddów medytacyjnych. To są ci buddowie, prawda? To jest ten środkowy. Ja nigdy ich na pamięć nie pamiętam. Znam tylko czerwonego Amitabę, potem zielony, ale nie chciałbym pomylić, bo my na razie praktykujemy na Amitabę, to znam tylko Amitabę. A więc jest ich pięć. Na Ratna sambawa, wiem, że jest. Potem jaki tam jeszcze jest? Jest ich pięciu. Co? Akszobija jest, prawda, i tak dalej. Więc z tych pięciu budów medytacyjnych ta sylaba hung przedstawia. Jako sylaba hung jest sylabą wywoławczą, nasienną tych pięciu buddów medytacyjnych razem wziętych. Czyli jest to sama kwintesencja centrum, centrum. I teraz, czyli, że siła tych pięciu buddów jest w sercu tego dorze sępy. Ponieważ jest ich pięciu, więc on może powiem, jak to jest. Otóż w sercu dorze sępy tam, gdzie jest mała mantra, tam, gdzie jest to Hung, to to Hung promieniuje pięcioma barwami. W tej medytacji to tak jest. Niektórzy mają mi za zło, że mówią o tym. Nie my dlaczego ma się o tym nie mówić? My już tak długo medytujemy na dorze Sęba, że możemy wiedzieć. Więc ta sylaba Hung promieniuje pięcioma kolorami. I tak, w środku to jest ten buddha medytacyjny, który ma kolor. Niebieski. Naprzód, w przód, w przednim kierunku promieniuje białe światło. To jest ten Buddha, który jest białego koloru. W prawą stronę promieniuje z syraby tej żółte światło. To jest ten Buddha, który jest żółtego koloru. To sobie proszę w książkach szukać. Do tyłu promieniuje światło czerwone. To jest od Amitaby. Zgoda? A w lewą stronę promieniuje światło zielone, to chyba będzie ten Ratna Sambawa. Co? Żółty Ratna Sambawa, a ten zielony Amogasitki. O właśnie, no. Wiedziałem, że to będzie na odwrót. A ten zielony Amogasitki. O właśnie, no. Wiedziałem, że to będzie na odwrót. Amogasitki. Nam wystarczy te kolory, prawda? Więc, więc ta sylaba, ona nie tylko ma te mantry, ale ona świeci tymi kolorami, też jako prawda, promieniowanie we wszystkie strony. Więc to jest wspaniała medytacja, medytacja, która może nas do, doprowadzić do zachwytu, ale po prostu jeżeli się to samo stanie przecież. Się. Teraz tak, w sercu dobrze sępa na naszych głowach powstaje na kręgu księżyca Biała Sylaba Hung. Wokół hum rozwija się jak promieniąca wstęga mantra. O, koniec. No to już wiemy, że teraz my poprzez tą stu sylabową mantrę aspirujemy o oczyszczenie. Nie tylko nasze, ale wszystkich czujących istot. No więc czym jesteśmy napełnieni? Mówi tak, że nasze ciało to jest napełnione różnymi, różnymi, prawda, chorobami, nawykami, przyzwyczajeniami. i one teraz się rozpuszczają. Światło czystości napełnia nas całkowicie i wytłacza z nas wszystko, co negatywne. A więc złe czyny, no tak, czyny to robimy ciałem. ciałem, zgadza się, zgadza się. Złe czyny, słowa, myśli ze wszystkich żywotów wyrzucane są jak atrament i dym. Nam się wydaje, że to nic takiego nie jest. Ale one w duchu siedzą, gdybyśmy je widzieli, to są tak jak czarne chmury. Jak jakieś ciemne, niesamowite płyny. I jak ktoś się z tego oczyszcza, to mu się może w nocy przyśnić. Może mu się przyśnić, Najczęściej się przyśni, że Siusia po prostu takim czarnym płynem. O, tak, faktycznie. Zdziwi się, co się dzieje. To jest konkretny sen. A bardzo dobrze, ja mu się przyśni, że się wykąpał w kryształowej wodzie. Czyli znaczy jest już oczyszczony. Więc choroby spoczywają w nas, które spoczywają w nas, rozpadają się. I opuszczają nas jako krew i ropa. Tu jest mowa o tych chorobach, które jeszcze się w nas nie rozwinęły. Nie wyrosły. No bo te, które już wyrosły, prawda, ze swoich nasionek, to już trudno jest rozpuścić tą medytacją. A się ją nie da. To już, bracisku, musisz te wszystkie choroby wychorować. Tak. Bo one, bo rozpuścić możesz to, co jest jeszcze w formie nasionka. Jak jest w formie nasionka, może się rozpuścić. A my tych chorób w formie nasionek mamy bardzo dużo. One jeszcze nie, nie wyrosły, ale one tam czekają na swój czas, żeby w sprzyjających okolicznościach i warunkach zakwitnąć. A my, żebyśmy narzekali. Więc jeżeli my do no medytacji robimy, wierzymy w to czyste światło, że nas ono przenika i wypełnia, to ono rozpuszcza to wszystko. I one właśnie teraz zamieniają się, jakbyśmy to widzieli takim okiem duchowym, to byśmy widzieli krew i ropę, jak nas opuszcza. Nikt nie chce mieć takiej krwi i ropy, wiecie. To wszystko to wyłaźni. w tej formie. Tak, jak krew i ropa. Nawet nieraz może być tak, że na ciele coś wyskoczy i zrobi się bąbelka taka i pęknie i nie wiadomo skąd się wzięła i po co na co i taka czarna krew w ropa wyjdzie jak nic. Znaczy się bo tam była już choroba, a jeszcze było nasionko i ono teraz wyłazi. To są fakty dowiedzione, to ludzie to doświadczają. Następnie szczególne chorobliwe wyobrażenia. No co są w tansze nazwane chorobliwymi wyobrażeniami to może kiedyś ktoś będzie mówił, jak już będziemy wiedzieli, co to są te nasze chorobliwe wyobrażenia. No nie mamy teraz czasu na to. Więc one nas opuszczają jak dziwaczne ryby i insekty. O, w tej formie. One, one taką mają formę. Zauważycie, zauważcie, że każda energia ma swoją formę. I forma również ma za sobą jakąś energię. Nie ma energii bez formy. Więc formami dla różnych chorobliwych wyobrażeń są ryby i wszelkiego rodzaju insekty. Pająki, robaki, listy, nie wiadomo co. Jak nieraz coś dobrze medytuje, to mu się wydaje, że mu tam w podbrzuszu cały rój robactwa nagle się robił. Maca się po brzuchu i, i, i same robactwo może mu się wydawać, że same robaki z niego wyłażą. Bo z tym się też spotkałem. No więc teraz tak. Potem ze wszystkich otworów ciała to wszystko wychodzi. Opuszcza nas wszystko, co negatywne. A oczyszczony nektar, ten nektar radości, jasnego światła i szczęśliwości, on nas coraz bardziej napełnia. A więc jak nas on bardziej napełnia, to my przecież zaczynamy mieć poczucie, że jesteśmy czyści, czy nie tak? Zaczynamy mieć to poczucie podczas medytacji, że jesteśmy napełnieni radością, szczęśliwością, czystością, jasnością, światłem. Cały, cały niedualizm zaczyna nas, nas opuszczać, prawda? I widzimy, że to światło, ta radość płynie po prostu do zesępy, która jest energią wszystkich budów i botisatwów. Tą energią właśnie tej radości, w której oni po prostu przebywają. No i tak to jest. No wszystko to przepływa przez środkowy kanał rozchodzi się tymi kanalikami naokoło. No i teraz to no ze środkowego palca. Że to dorze sępa, prawda, siedzi na głowie i swoim środkowym palcem, czyli kciukiem ma to położony ten kciuk na środku naszej głowy. To jest symbol. To jest oczywiście symbol, ale nie jest on wzięty z powietrza. Kciuki mają szczególną energetyczną właściwość. Szczególnie... Kciuki mają szczególnie energetyczną właściwość. Nasze dwa kciuki u rąk mają taką właściwość, że można w nie wpuszczać energię. Prawda? Energię w te kciuki. Tymi kciukami wchodzi energia do człowieka. A w tej medytacji widać, że kciuki, kciuki u nóg są odwrotnie, to znaczy nimi energia wychodzi. Więc to tak jest i teraz, prawda, skoro tak, to znaczy energia do sępy wchodzi do nas. To właśnie. Kciukiem prawej nogi, bo to jest aktywna energia. Nie lewej, a prawej. O. Tak dla nas jest ta medytacja i tak jest dobrze. No i teraz mówi tak. My już teraz mantrujemy stusylabową mantrę, czyli wywołujemy tą energię. W tej mantrze wszystko jest zawarte. Kiedyśmy tą stusylabową mantrę skończyli, mówi się tak. Jesteśmy teraz oczyszczeni, jak kryształowe naczynie. O co chodzi? Przynajmniej w tej medytacji, już się zastrzegam przynajmniej w medytacji. Trzeba w to absolutnie wierzyć. Potem tam sobie przez dzień nie będziesz to wątpił, bo sobie pomyślisz taki, dań ze mnie, gdzie jestem tam oczyszczony, jak kryształowe naczynie. Ale to nie o to chodzi, czy Ty jesteś święty turecki. Nie, nie. Tu chodzi o to, żebyś Ty wiedział, że jesteś naprawdę czystym, kryształowym naczyniem, bo zanim to zobaczysz, zanim ta zasłona spadnie z oczu, zanim zobaczysz, to to już trzeba wcześniej w to wierzyć, a szczególnie w tej medytacji. Więc po dużej mansze koniecznie trzeba w to wierzyć, że, że jest się oczyszczony jak kryształowe naczynie. Wiemy jak kryształowe naczynie wygląda. Prawda? Wiemy? Wiemy. Dlatego łatwo sobie wyobrazić. Że się tak czyściutkim jest. Tak przejrzystym jak kryształowe naczynie. Nie ma tu żadnej plamki. Żadnej złości. Żadnego grzechu. Nic złego nie ma. Kompletnie jestem czyściutki. Bo gdybyśmy w to nie wierzyli wątpili w to, to może być ta medytacja dla nas niebezpieczna. Mówi Kalorium Potrzeb, prawda? Niebezpieczna może być. Dlatego, że kiedy mówimy o mantrę, krótką mantrę i spływa na nas ten nektar czystości, to my teraz wyobrażamy sobie, że energia tych pięciu medytacyjnych budów spływa, spływa do nas. Ona spływa do tego kryształowego naczynia. Bo krótka mantra to jest mantra tych pięciu medytacyjnych Buddów, tych pięciu światełek, które są jako to hung. No bo, jak to jest ta krótka mantra? Om benza sa hung. Jej sylaby to jest tych pięciu Buddów. Om benza sa to hung. Tak coś koło tego, na pewno. Te sylabki to są, jest ich pięć i ta mantra odnosi się do sylaby hung. Więc teraz my nie możemy aspirować o to, żeby zapraszać pięciu medytacyjnych burdów i w ogóle do drzesempa całego do jakiegoś nieczystego naczynia. Prawda? No nie możemy eliksiru tego, znaczy się już teraz w takim tym zrozumieniu, że myśmy się wprawdzie tym oczyścili, ale teraz już w dalszym ciągu Jesteśmy czyści i teraz już jak kryształowe naczynie. Bo to jest tak, jakbyśmy do brudnego naczyniawku. coś tam czystego chcieli już puszczać. Tak się to medytuje. Więc zanim mówimy krótką mantrę, to my musimy wyobrażać siebie jak kryształowe naczyńko, że jesteśmy czyści. I tak medytować. Tak medytować. Więc jak tak będziemy medytować, to w końcu to urzeczywistnimy i będziemy już na co dzień widzieć się dobrze sępami. Nikt nam nie powie, że jestem nieczysty. Bo dlatego, że te nieczystości to są złudzenia, naprawdę złudzenia. Tylko dopóki ktoś nie jest oświecony, to on tak widzi. Ponieważ tak widzi, to ma i karmę, którą widzi. I, i zasługi żadnej nie ma. I, I wszystkie inne złe rzeczy się go trzymają, wszystko go ściga. No bo wszystko jest iluzoryczną prawdą. A my chcemy tą iluzoryczną prawdę odsłonić i zupełnie wejść w nowe widzenie rzeczy. A to widzicie, że jest trudne i do zrozumienia, prawda? Więc tylko medytacje mogą nam w tym pomóc. Dlatego są medytacje, że one, że jak je urzeczywistnimy, to nie będziemy dyskutować nad tym, bo tu dyskusji nie będzie. No więc jest to czyste kryształowe naczynie i mówimy sobie krótką mantrę, więc potem otworki się zamykają, ziemia wszystko pochłania i tak dalej. Na zakończenie jeszcze raz aspirujemy do doży sępa, jeżeli jakaś tam cień wątpliwości pozostał, że myśmy to wszystko z niewiedzy i braku zrozumienia łamali i niszczyli nasze śluby. Zawsze się zastanawiałem, co to za śluby. Ale to jest proste, my przecież ślubujemy ścieżkę botisatwy. No i teraz rozpłaczcie się ludu. My te śluby botisatwy nawet nie znamy. Skoro ich nie znamy, nic dziwnego, że je łamiemy stale. Bo my ślubujemy ścieżkę botisatwy przecież w obliczu wszystkich budów i botisatwów. A więc my ślubujemy. I my stale to łamiemy. No bo śluby botisatwy, abyśmy poznali, rozstąp się rozpaczy ziemia. Tam nie można pokazywać palcem ty jesteś winien, bo ty zrobiłeś to i to. To jest niemożliwe, moi drodzy. Albo ty jesteś moim wrogiem i koniec. Niemożliwe. Botisatwa nie zna takich rzeczy. Nie zna, kompletnie. Albo ty taki, owaki. Nie. No Botisatwa to nawet jest taki chcesz mnie zjeść, to mnie zjedz. Tak, Ta. ja mnie chcesz w spać spapusiać, proszę bardzo. Moje ciało jest do Twojej dyspozycji. To jest bodhisatwa. Chcesz moje ciało, to masz. Spapusiaj. My dlaczego nie? Masz mieć trochę uciechy czy radości? Proszę bardzo. Obowiązkiem Botisatwy jest dostarczać ludziom radości, a zabierać im cierpienie. No co myślisz? to jest zwariowany człowiek, który nie myśli kategoriami normalnego myślenia, normalnej złudy sanksarycznej. Tylko nie wiadomo skąd się jego... ...że my te śluby bodhisatwy bez przerwy łamiemy. Bo jest w buddyzmie jest dużo różnych wskazań, nakazów i zakazów i od tego jest właśnie praktyka bodhisatwy, żeby się oczyszczać. Znaczy prak praktyka do dżesempiny. Ale my w naszej Warszajanie mamy ślubowania bodhisatwy. Oto są gorsze od nakazów i zakazów. Otóż to nie znaczy również, że nas nie obowiązują w rajanie, nakazy i zakazy Wielkiej Machajanie. Jest ich dziesięć. Dziesięć jest nakazów, dziesięć jest zakazów i jeszcze pięć różnych wskazań, które są, dokładnie, znaczy które są wspomniane w purzy wieczornej. No, ale my jesteśmy takimi praktykującymi, wielkimi buddystami, że niech mi teraz ktoś powie, czy zna 10 wskazań, nakazów, 10 zakazów i 5 tych. No ja też ich nie pamiętam, prawda? Jedno tylko wiem, unikać plotek, prawda? Nic na nikogo źle nie mówić, a broń Boże oskarżać tych, co głoszą darmy. No. No to wyczytałem, prawda? To wyczytałem. A więc to nie znaczy, że nas te rzeczy nie obowiązują. One nas tak samo obowiązują. Tylko w Arzajanie nieco trochę inny sposób. O wiele bardziej doskonały i o wiele bardziej oświecony. O tym dopiero dowiadujemy się, kiedy rozpoznamy ścieżkę Boti-Saty, ścieżkę właśnie tego, no tak, Boti-Saty i kiedy w ogóle będziemy dochodzić do głębokiego rozpoznania Vajra Tak właśnie ta medytacja dorze Sempy przekonuje nas o jednej wielkiej prawdzie i chce w nas to wpoić, a w końcu to urzeczywistnić. Żebyśmy się widzieli tak, jak jesteśmy Dorze Sempa. A więc jesteśmy czyści, jak kryształowe naczynie. To jest warunek konieczny, a skoro tak, to my wtedy mentalnie jesteśmy buddą. Mentalnie jesteśmy buddą. Bo jeżeli mentalnie jesteście Dorze Sempa, to jesteście buddą. A więc mentalnie jesteśmy buddą. Co do naszego ciała, to mamy jeszcze poważne wątpliwości, ale te inne poważne wątpliwości, one mogą się w każdej chwili rozwiać. My zobaczymy, że nasze ciało jest tak samo idealnie czyste, idealnie czyste, prawda? Jest, takie jest. Jeżeli my tego nie pojmiemy, jeżeli my uważamy siebie za nieczystych, jeżeliśmy jeszcze nie urzeczywistnili tej medytacji, to znaczy, się obowiązują nas wszystkie nakazy i zakazy i nie ktoś spróbuje robić inaczej, to piekło jest dla niego otwarte. Prawda? Taka jest, takie jest, zwalczajanie. Ty braciszku, czy chcesz, czy nie chcesz, nic ci nie pomoże. Nie pomoże ci nic. Musisz w końcu utożsamić się z dobrze sępa. Bo jeżeli się utożsamić z dobrze sępa, to masz nadzieję uzyskać oświecenie w ciągu jednego życia. A jeżeli nie, to jak wielkiej machaja nie bywa, czy eony najmniej trzeba przeżyć. Czy e eony trzeba się doskonalić. No, bo jakbyś chciał, choćbyś nie wiem, co robił, żeby być doskonały, to nie będziesz doskonały. No a pracować, żeby stać się arhatem albo tam innym z tym, to trzeba siedzieć w klasztorze, pilnie przestrzegać reguł albo w grocie medytować. W przeciwnym razie sprawa nie jest możliwa. A dlaczego? A dlatego, że ta zasłona jest na oczach. Więc, więc to jest właśnie tak parę słów o dorze sempa. Parę słów oczywiście. Więc kończy się tak. To światło wpromieniowywuje się do nas i sami stajemy się dorze sempa. Mamy jego formę i jego ducha. A więc nastąpiło połączenie, połączenie z dorze sempa. W naszych medytacjach wszędzie mamy ten element, w jakiś sposób łączymy się z Buddami. Łączymy się na przykład z karmapą, jak woda z wodą, ze schronieniem, jak mleko z wodą. Buddowie w każdej chwili, choćby ich ile było, nagle się połączyli i są jedną formą krana. Jak to się dzieje, że oni się tak łączą? No gdybyśmy się chcieli tak połączyć, to co? Hukniemy się naszymi ciałami i cześć. <śmiech> nie możemy się połączyć. ażbyśmy jak chcieli, prawda? No. Ale buddowie są w stanie. To połączenie, na czym ono polega? Ano na tym polega, że nie łączy się budda z buddą. Tak jakby się przylgnęli do siebie, prawda? I się połączyli. Nieprawda? Budda w buddę wchodzi. Tak jak macie te jak się te wszystkie formy rozpuszczą w jasne światło to one jedna w drugą wchodzi wszędzie to jest pokazane że połączenie jest wtedy jak jedna jedna forma wejdzie w drugą formę i to im wcale nie przeszkadza prawda? nie przeszkadza im jak w nas wejdzie ten on w nas wchodzi jest z nami połączony dlatego właśnie Wiedząc o tym w zjawisku, które tylko tak mimochodem powiedziane, yy, nasi filozofowie buddyjscy nie uznawali atomów jako jednostek niepodzielnych. Bo dziś dopiero fizyka udowodniła, że atomy są podzielne. A oni powiedzieli tak, nie ma możliwości, że atomy są podzielne, bo inaczej by się ze sobą nie połączyły. Nie ma siły na połączenie. Atom musi wejść w atom, tak wiedzieli, to wtedy będzie połączenie, prawda? A jak atom nie wejdzie w atom, a nie będzie połączenia. No więc wobec tego atomy nie są podzielne, bo inaczej by się to nie dało rady zrobić. Atomy są puste, powiedzieli. Puste są. Każdy atom jest pusty, a jeżeli jest pusty, to znaczy się jest podzielny. Bo oni wiedzieli, że jakby atomy nie były puste, to one by się nigdy ze sobą nie połączyły. Więc jeżeli ma być połączenie z Buddami, to Buddha jest pusty, Ty też musisz być pusty. Jak zaczynasz medytować na guru jogę, to wiadomo, że najpierw medytujesz na pustkę. I widzisz, że wszystkie formy są puste. Bo jeżeli formy są puste, prawda, to puste w puste wejdzie i są połączeni. O, warto nad tym pomyśleć, prawda? No warto medytować nad tym. Jak to zachodzi? Bo ten proces tego łączenia się jest w każdej medytacji. I dlatego, jeżeli my wyobrażamy siebie, w końcu jako ten Dorje sępa jesteśmy puści w środku. Myśmy już powiedzieli, dlaczego tak ważne jest kontemplować, że te wszystkie formy y, są substancjonalne. One są niematerialne i dlatego są puste w środku. Tylko zewnętrzna powłoka. Dlatego mają możliwość łączenia się ze sobą. A to, że się ze sobą połączyły, to im nie przeszkadza. One wcale nie giną przez to. No? No. Jak pusta forma amitaby połączy się z pustą formą czerwonej dakini, to wychodzi trzeci, jak on się nazywa, ten, ten z kwiatuszkiem, no, no wychodzi cepamy. Cepamy jest zjednoczoną formą prawda, tej energii pustki, którą przedstawia czerwona dakini z tą aktywnością, którą reprezentuje ten właśnie Amitaba. I jeszcze jest cepamy, jest to jedność wspaniała, prawda? No. I tak jest właśnie ze wszystkim. Dlatego te wszystkie dorze, sępy, które się łączą, razem wszystko, co sobie wyobrażamy, jest połączone i taka możliwość istnieje. Dlatego, że w oświeconym stanie umysłu nie jest się w stanie zobaczyć, że jesteś odizolowany od innych. Niemożliwa rzecz. Jesteś, inni są, ale nie jesteś w stanie, że istoty są od siebie oddzielone. Tak jak teraz widzimy, że jesteśmy oddzieleni. Każdy ma swoje interesy. Nic podobnego. Tego się nie da zobaczyć, że istoty są oddzielone, natomiast widzi się dokładnie, że istoty są absolutną jednością. Na przykład wtedy ja nie mogę tobie wybić oka, bo to samo, co bym sobie wybił. Taki jest oświeczony stan umysłu i dlatego cokolwiek byśmy myśleli o naszych medytacjach, albo ich nie rozumieli, to tylko jest nasz brak zrozumienia. No, tylko nasz brak zrozumienia, dlatego właśnie wypada medytować, kontemplować i prosić Buddów i bodhisattwów o dar Fale. To znaczy się, oni nam to wszystko, to wszystko w nas się rozwinie i że będziemy to wszystko w końcu widzieć. O. No ja myślę, że tego wystarczy, bo to i tak nie było całkiem na temat, ale, ale są tu pewne elementy takie, które nam się mogą przydać. Mogą się nam przydać? Mogą.